W weekend są w Krakowie moje koleżanki z Londynu. W Polsce jest tanio, dlatego najpierw chcemy zrobić zakupy w galerii handlowej, a potem idziemy na kawę. Koleżanki z grupy chcą iść do klubu, bo jest koncert. Ja też idę z nimi, ale nie wiem, kto gra. Co planuje robić w weekend? Jeszcze nie wiem. Chcę iść na festiwal filmów iberoamerykańskich. To może być interesujące oglądać filmy po hiszpańsku w Polsce. W weekendy zwykle nie mam czasu, bo pracuję, ale chcę się trochę zrelaksować i iść na masaż.